Ciekawe, jak będę nas słychać w ogóle. Bo ja się popłaczę, jak znowu. Kurde, ja to już. Z... Też... <laughs> już robimy. Rezygnu... Oficjalnie zrezygnuję ze stanowiska. <laughs> Podcastera. No dobra, to co? Dwudziesty, któryś odcinek naszej recenzji. Jeszcze? Na szczerze? jest czwarty mhm. chyba. Kurde, nie spojrzałem. No dobra. Ja w... Ja nie w... w składzie. No tyle, skła... tyle... recenzji <laughs> zrobiliśmy. W składzie Marek. Cześć. Paweł. Cześć. Karol jest tutaj duszą. Jestem. I Przemek. Cześć. No, okay. I co? Kiedy dynamiczna muzyka? No nie jeszcze. Nie. A nie jeszcze nie. bo <grywa> co będziemy dzisiaj o czym będziemy mówić? O machinierka O Machiniarkana. Ok. I teraz dynamiczna muzyka. I teraz dynamiczna muzyka. Okej, okay, jesteśmy w przerwie, no to przechodzimy może od razu do tego... Czym jest machinarka, no? Czym jest machinarka? Tak? Od czym jest machinarka? Czym jest? To jest gra. <grym> gra pełny kop w świecie Lovecrafta, mm -hmm. połączone ze Steampunkiem. <grym> mm -hmm. <grym> Dungeon Crawler? Crawler? Zaczyna Chyba się Great Western <grym> Trail. <grym> Bo po mówić po polsku, że to jest podziemny pełzacz. No. Podzie tak, podziemny pełzacz. Co tu jeszcze mogę o tym powiedzieć? Mm, że eksplorujemy ruiny? No, Zależy od scenariusza, ale no... Tak, gdzieś tam mhm. jakiś katap wchodzimy. Walczymy o przetrwanie? Tak. Ale mhm. trzeba zaznaczyć, że my jako badacze sami zdecydowaliśmy się na tą podróż, bo wiemy, jakim, jak dużym zagrożeniem są przedwieczni mhm. i że musimy to zło zdusić Póki można. W zarodku. No właśnie ten zarodek już dawno. To już. już na już, już jest stadium. To już nasiąkło. Mm. Okej, okay, ale też y, to jest taki trochę survival horror, można powiedzieć. Tak. No. Tak, no, no czy, survival horror. Naszym celem nie jest przetrwanie. Naszym celem mhm. jest zabicie czegoś. Czy to, to jest survival horror? No ale też musimy przetrwać, nie? No to, Żeby zabić, a, a a to takie to we wszystkim tak jest. Jak mhm, chcesz coś usiąść, to musisz przeżyć. Chcesz pójść do pracy, to też musisz przeżyć. <głos> <głos> <głos> Życie to jest subiwo, <głos> No to jest no, trochę gra o życiu. <głos> mm. No, właśnie, to powiedziałeś, że to jest takie polukrowane tym steampunkowym klimatem, mm, ale powiedz mi, dlaczego w ogóle y, wybrałeś tę grę? Szukałem, bo tak, my gramy głównie w euro, euro, mhm. euro, euro, euro Euro i szukałem gry po odskocznie od tego, ale nie chciałem typowej gry narracyjnej, w której będę przywołał przygoda mechanicznie, będzie to nuda. Mhm. Chciałem coś takiego półno-pół, że jest i narracja, i jest mechanika. I patrząc na wstępną rozgrywkę i przykładową rozgrywkę, stwierdziłem, że może to dobrze działać i mogę się przy tym dobrze bawić. Mhm. A dodatk dodatkowym e, at atutem? Atrybutem? Jest to, że Galacta wyda to w tym roku po polsku. Mhm. Ja akurat mam angielską wersję, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją odsprzedać i kupić po polsku. E, jak tak naprawdę, jak ją wam to nie widziałem, że będzie po polsku wersja. Mm -hmm. Ale bym, jak gdy, gdybym miał, mógł się zastanowić, to bym wybrał po polsku. Ka Karol, jako głos y, z szafy, ty kupiłeś wersję Kickstarterową. Tak. Trzeciej Medycyny. Tak, ale po polsku. Po polsku? Znaczy, o tym, że będzie po polsku, dowiedziałem się dopiero w trakcie kampanii. Mm -hmm. Okej, okay, pewnie go w ogóle trakcie, nie słyszeliście. W trakcie kampanii dopiero. <laughs> no dobra. I sama gra... Karol się jak ghoul. <głos> <głos> no tak. S sama, gra... sama gra to jest e, taki, no, prak praktycznie e, standardowy dungeon crawler, czy jak Paweł powiedział, e, podziemny pełzacz, tak? <głos> <głos> tak, tak. <głos> bardzo. Tak, jest bardziej taktyczna niż z reguły, ale... Um... To znaczy, to nie wiem, czy to jest typowy dungeon crawler, bo tu jest więcej zasad niż mniej. Bo zazwyczaj... Jest mi się... sporo zasad, no, no, gdzieś mi się kojarzy ten typ gry z łatwością, a może... Może to nie, chyba nie, mm -hmm. tak nie jest. Ale to jest, to jest trudniejsze gra. Mm -hmm. to, to nie jest tak, że wskoczysz od razu, nie wiem, dwa, dwie strony instrukcji możesz grać. Tam mm -hmm. jest dużo wyjątków, zasad, reguł mm -hmm. i trzeba, trzeba gdzieś to przetrafić. Mm -hmm. mm, znaczy tak, żeby tak sobie usystematyzować to wszystko ładnie, to mm, mamy jakby dwie fazy, w których gramy. Jest taka faza eksploracji, gdzie my gramy, i faza, nie wiem, potworów. potworów w której potwory nas młcą i, i tam się ogólnie dzieje rzeź. Czy znaczy, łącznie tej fasy 4, ale jakby tak uproszczając, no to można hmm. powiedzieć, że są dwie. Tak, no i w fazie eksploracji mamy takie rzeczy, jak po prostu no, chodzimy, zdobywamy przedmioty, możemy ulepszać te przedmioty, y, możemy odkrywać pozytywne wydarzenia, mm, możemy, tak. możemy się wymieniać sprzętem, możemy tam, nie wiem, aktywować pułapki. Możemy hmm. bić potwory. Być potwory, no tak, to, to ogólnie. Tak. Możemy i na scenariusz do przodu. Mhm. Ta mechanika opiera się na punktach akcji. Jakby wszystko kosztuje nas, ile mamy staminę, to jest naszymi tak, punktami wytrzymałość akcji taką. i, i za nią kupujemy akcję, czyli ruch, y, otworzenie skrzynki, ubranie przedmiotu, danie przedmiotu, jakby to jest. Mhm. Musimy planować to, jak wykorzystamy tak, tak, tak. te punkty. Nie? Bo standardowo mamy sześć punktów y, tej y, stamienie. Na no, wytrzymałości, no, tak? I, i yy, na przykład, nie wiem, uderzenie to jest 6, 3 punkty. Zazwyczaj, zależy od broni, za, tak, zależy od Tak, tak, tak. Na przykład, nie? Mm. No i co? I yy, właśnie, ty powiedziałeś o tym, że odblokowujemy kolejne cele scenariusza, bo cały scenariusz dzieje się na... Podzielony jest na akty. Tak, podzielony jest na dwa, 12. Różnie, zależności od scenariusza od mm -hmm. 10 do 12. Myślę, mm -hmm. że są wyjątki, że tam jest mniej... Mm -hmm. I żeby na przykład odblokować następny akt tego scenariusza, to musimy na przykład, nie wiem, zabić cztery potwory albo odblokować ileś tam kafelków, pól. Tak, albo wykorzystać esencję, którą zbieraliśmy przy aktywacji różnego rodzaju miejsc na mapie. Y -y -y. Y -y -y. I tak aż do finalnego spotkania z, z, z bossem, tak? Y -y -y. E -y -y. Tak, wykaże też to warto powiedzieć, że każdy. Z, y, każdy standard dzieli się na te akty każdy, każdy akt jak pchamy go do przodu to daje nam jakąś historię mhm. najpierw dostajemy rysunek mhm. at, i mamy opis co się dzieje na tym rysunku, czyli tak naprawdę co się z nami dzieje i to fajnie oddaje ten klimat bo nie tylko słyszymy to co się z nami dzieje ale też widzimy historie są różne bardziej bądź mnie wciągające bardziej lub mniej poetyczne można się w nich bardziej lub mniej zgubić tak, to... tak jak ostatnio się mocno zgubiliśmy w tej tak, historii to też może być problem tego, że no to, jest, to jest, mamy wszystko po angielsku i to mhm. nie jest angielski na zasadzie porusz się dwa do przodu albo nie wiem tam użyj akcji, to jest poetycki angielski nie jest to branżowy język planszówkowy tak, no. Dod dodatkowo y są karty wydarzeń i one są niektóre pisane wierszem. Mm -hmm. no to, to, to też jest dodatkowo, bo no buduje to klimat, ale no ciężko przetłumaczyć, czy tam jest wiersz. Mm -hmm. e, no każde na tyle, na ile może to sobie przetłumaczyć. Mm -hmm. Znaczy to też warto powiedzieć, że my nie jesteśmy jakimiś angielskimi głupkami, aczkolwiek takie gry nam no, pokazują, że jesteśmy. Tak. Znaczy, tak. Pokazują, jakie mamy ograniczenia językowe, e, tak, ale gdzie to... normalnie używamy języka angielskiego takiego użytkowego, a tutaj mm -hmm. nagle się spotykamy ze słówkami, których. Życiu nawet tak. nie, nigdy nie, nie, nie, nie usłyszeliśmy tak, o nich. Nie? Ale to tak jak, jak, tak jak z każdym. Ze mm -hmm. wszystkim, jak oglądam coś na YouTubie z różnej branży, to na początku nie wiem o co chodzi, ale po piątym, szóstym filmiku, no już wiem wszystko, co, co ktoś mówi. Mm -hmm. Okej, okay, to, to mniej więcej się dzieje w, w tej naszej fazie y, bohaterów. W fazie potworów mamy mm, na początku, pojawia się nowy potwór nowe potwory, jeżeli oczywiście... W zależności od, od liczby graczy. Od liczby... liczby graczy i naszego szczęścia w rzutkości. Tak, bo średnio mniej więcej wychodzi tak, że na, na gracza wychodzi pół potwora. Znaczy, no, co, co, co runda wyjdzie jeden potwór na pewno. Znaczy, na, no, nie no, na no, pewno. Nie na pewno, ale no, no, czasami, wyjdzie... Wyjdzie... czasami wyjdą dwa, czasami zero. Nie? No, no, to, no tak, no, to jest mechanika, że jeżeli potwór nie wyjdzie, to w następnej rundzie jest większa szansa, że wyjdzie. Tak, tak. tak. No, średnio trzeba rzucić 6, rzuca się kościołka 10. Mhm. od 6 w górę potwór wychodzi, no to co można powiedzieć, jaka jest szansa. No, teoretycznie można przejść trzy fazy, kiedy potwór nie wyjdzie, no ale mhm. no, szansa na no tak. no, to jest mała, ale jest. Czasami się nam zdarzało. Tak, no jest. zdarzało się. <laughs> Okej, okay. tutaj już jest taki fajny wyk, że jak potwór się pojawia, z reguły w e, takich grach jest tak, że potwór się pojawia i dopiero w następnej e, e, rundzie on będzie się ruszał. Tutaj potwór się porusza i od razu może Ciebie bić. Tak, tak że... i to niekiedy dosyć boleśnie. Tak, trzeba o tym pamiętać i taktycznie do tego podchodzić i wiedzieć, że e, jeżeli się ustawisz gdzieś obok gniazda, z którego ten potwór wychodzi, no to, to może być tak, że on w, w tej kolejce Ciebie jeszcze uderzy. I potwory są mocne. Są mocne, ale są też... To też zależy, bo z reguły... Te, te podstawowe potwory mają z reguły jedna życia, albo dwa życia, więc dosyć łatwo je ubić. Tak. Jeżeli masz dobre wyposażenie, to, to... tak łatwo je ubić, tak. ale no nie zawsze jest, nie jesteśmy o tyle szczęśliwi, mhm. żeby tak się stało. Dodatkowo nie wszystkie potwory biją. Niektóre potwory mogą nas denerwować. I będą nam niszczyć różnego rodzaju cele. Strasznie denerwować. Cele na mapie, czy rzucać złe eventy, mhm. co sprawia, że... Bardziej będziemy chcieli zabić te potwora, co nam właśnie uprzykrza życie, aniżeli ten, co nas mu jakieś tam z... Mhm. Z... zubie atakować. Ja no. pamiętam, jak to drzewo takie, czy coś takiego, mhm. które nam tak. powodowało, że cały czas... Co... Trzema czarnymi kośćmi, czyli... Praktycznie pełne trafienie, że nas uderzy i co no. rundę nam obniżą. I to każdego bohatera, nie? Po tak, tak, to... tak. A ma jeden życia, praktycznie zero obrony, ale trzeba dojść do jego miejsca, bo to jest niemobilny mhm. potwór, trzeba dojść i go trzeba zabić. A jak jest się daleko od niego, no to, to takie proste to nie jest. A wiadomo, masz się cel do zrealizowania, mhm. już się tam chce go zrobić, a tu trzeba się cofnąć. Okej, okay, no oprócz tego, że te potwory się ruszają, nas obijają, no to jeszcze potem znowu rzucamy kostką. I znowu może się pojawić złe wydarzenie. No znaczy, to rzucamy przed, ale rozumiem, mhm. że możesz, ci, możesz ci się pomylić. No, no okej, okay, no właśnie, to tutaj też jest to z tymi zasadami trochę jest problem. No bo ja byłem mistrzem gry, mhm. to, nazwijmy sobie to, obsługiwałem całą grę i niekoniecznie musiałeś się skupiać nad fazami mhm. tej gry. Po prostu dałeś, czerpałeś przyjemne zgrania, a ja mhm. zajmowałem się resztą. Mhm. Yy. No tak, ale te złe wydarzenia też się pojawiają. Tak, I... pojawiają się złe wydarzenia i, I są... one znacząco zmieniają na przykład daną e, tak. rozgrywkę akurat. Znaczy daną rundę. Daną rundę. Ono mhm. tak długo jest w grze, jak, mhm. jak nie pojawi się nowe. nowe tak. złe złe no i one też sprawiają, <laughs> że jeżeli się pojawiają, to ten e, m, suwak, suwak się przesuwa i coraz silniejsze potwory mogą się pojawiać. Także tak, to też jest ważne i wychodzą mocniejsze hopki, nie? więc to też e, trzeba Dobrze balansować to eksplorację mapy i pokonywanie tych kolejnych etapów gry z, z tym, yy, z tym, żeby właśnie te chłopki nie, nie wyszły w skórę. Zrządzam <ślam> lutu. Tak, <ślam> <ślam> <ślam> <ślam> dokładnie. Mm. Ale chyba nie powiedzieliśmy na naj, o najważniejszym, bo my się tu rozwidzimy z, z, z, potworami, a tutaj z sercem gry są przedmioty mhm. i to one nam dają. Yy, tak, ale jakby tutaj ale przedmioty... rozwijasz, rozwijasz tam, postać przez przedmioty, ta, a nie przez te... jakieś tam umiejętności. I te przedmioty dają nam wszystko od ta taktyki, jaką teraz będziemy grać, od yy, no po prostu wszystko zmieniają, mm. Ca cały scenariusz, co nam się wylosuje. Przedmiotów mamy cztery różne klasy, więc możemy mieć i broń, może mieć jakoś jakieś ubranie, mm -hmm. jakiś artefakt, bądź też przedmiot, który jest jednorazowego użytku. One mm -hmm. robią przy różne rzeczy, w zależności co nam się wylosuje, i szczęście w dociągu tych przedmiotów. Mm -hmm. Może być kluczowy. Tak. Okay. I tutaj jest właśnie ten steampunk. Czyli, tak jak powiedzieliśmy na początku, Lovecraft ze steampunkiem, to ten steampunk jest w tych przedmiotach, bo wszystkie one są. Przedmioty potrafią być bardzo fikuśne. E, tak. Fikuśne, nie wiem jakkolwiek trzeba by je ubrać, bo na głowę się czasem biera jakąś czaszkę. To tak. no, są przeróżne przedmioty, nie wiem jakbym miał. Mało to, to ubrać. wygodne. Małbym ale... się tego. Się to ubrać. Aczko, aczkolwiek, aby był zdesporowany, to pewnie bym to zrobił. Tak, ale jest też tam na przykład, nie wiem, kosa na parę. Dziwne, to... tak. Dziemy, dziemy, dziemy, dziemy, jest strzelby z wieloma rurami. To, to... to bogie rakietowe. I... No, tak, no to standardowo z No, okay. No i tyle mniej więcej w skrócie co tam o co chodzi w tej grze. Pewnie z, to Jesz... nie pomoże, ale mnie zaszkodzi, że, się, że, że powiemy. Jeszcze jedna rzecz, która trochę odróżnia powiedzmy inne gry z mitologii Cthulhu, to nie ma tutaj żadnej psychologii ani chorób psychicznych. jakby mhm. postaci nie, nie no degenerują. Może. Hmm, może trochę eventy no, to eventy jakby, bo tam tak. eventy mogą sprawić, że czy pole zasięgu masz mniejsze mhm. i ono mówi na przykład, że coś się z tobą dzieje, więc coś takiego, ale fakt, że no nie masz na początku jakiejś tam Schorzenia. No, że mm -hmm. postać nie zwariuje? jakby. Tak, tak, nie, nie, nie, nie ma takiego. Mm -hmm. Tak, tylko zdrowie. Mamy tylko zdrowie, mm -hmm. ale takie fizyczne. Tak. Zdrowie mamy tylko jedno. Tak. Zacznę sześć, nie, ale to. No, no, no. Okej, okay. no dobra. To co do plusów, może przejdziemy? No, to standardowo na początku wykonanie. Mm -hmm. I tutaj mamy wykonanie na super poziomie. Już e, o samym ilości elementów, ale to jak one są wykonane, grafiki, e, sam ta jakość papieru. Mhm. Tu, tu nie ma żadnej fakturyzacji tego papieru, czy tu, ty, tych flin, finish i innych spraw, ale one są wyjątkowo grube jak na karty. Tak, A był, dodatkowo one ma, w wrażenie, jakby były laminowane. To był zresztą jeden ze stretch goalie, tak, y, które y, osiągnięto tam na y, kickstarterze żeby te karty były właśnie takie tak. Tak mocniejsze, większe i faktycznie czuć to. Jak tasujesz, to po prostu tasujesz, e, ciężko się to tasuje, bo one są tak twarde, że e, ale za to właśnie są bardzo przyjemne w dotyku. Tak. Nie? I żeby sobie to uzmysłowić, to to jest na tyle twarde, jak czasem planszetki i gracza są w grach. To jest tak. takiego rodzaju papier, to jest już trochę taka tekturka się robi, ale to jest, to, to wciąż nie jest kartą. Tak. Nie, no to Jest, na, no, nie. jest więc, naprawdę tak, imponujące. Jest więc daje to, więc ten, daję to no? wrażenie, że rzeczywiście ten przedmiot mhm. No to nie jest jakaś tam karteluszka, tylko no, no to mm -hmm. jest coś. Mm -hmm. e, e, e, sam wygląd mapy. Tych, no, wszy, wszystko, bo tam mamy też podwójne Grafik. planszetki, grafiki. Wszystko jest tutaj dopracowane. Mhm. Czuje się ten klimat powiązania takiego horroru lovecraftowskiego z steampunkiem. Mhm. Choć bardziej w klimacie czuć steampunk. E, mhm. Potwory są typowo lovecraftowskie. Mamy mhm. Migo, mamy Króla w Żółci, Więc takie tak. typowe postacie, które pojawiają się w mitologii Cthulhu. Mhm. Tutaj też na przykład warto zwrócić uwagę na kostki. Kostki też są o, bardzo ładne. Tak, z takim... Tak, tak. Wykończeniem coś, ale taki wiktoriański mm, tak, i, trochę tak. y, Londyn. Nie? Takie fajne ornamenty są. Mm -hmm. to, to, też, to też fajny klimat daje. Nie? Mm -hmm. No i też warto zwrócić uwagę na to, że tutaj nie ma y, plastiku. Tak, są so stędy. Czyli mm -hmm. nie ma figurek, są so stędy. Mm -hmm. Ale to, to w ogóle nie przeszkadza, bo y, te stędy są bardzo ładne i te grafiki na tych stędach y, bardzo no, robią, robią wrażenie, a czasami też. Myślę, że plastik by przeszkadzał, bo tych potworów czasami potrafi być bardzo dużo. Nie dałoby się zrobić tutaj potworów mm -hmm. w postaci plastiku, bo mm, tego nie powiedzieliśmy, ale plansze to są małe heksy, mm -hmm. do których się przesuwamy, bo to jest taka szachownica mm -hmm. i, nie da, więc, nie. I, i nie da się Fadraty. zrobić takich... Znaczy no mogłoby zrobić takie małe figureczki, ale no to nie mm -hmm. oddawałoby klimatu, no bo bylibyśmy my i mała figureczka potwora. No nie jest to straszne, więc musiałby zajmować więcej niż jeden heks, a mm -hmm. technicznie gra na to nie pozwala może trochę mi, mi brakuje, że nie ma figurek postaci, bo uważam, bo, że to byłoby fajne, mhm. bo ta postać no cały czas jest w grze, a stąd rzeczywiście w potwór jest w grze rundę, maksymalnie dwie, mhm. bo zaraz go ubijemy Choć słyszałem głosy, że tutaj potwory się nie zabija, bo, jest, bo się ciężko je zabija. Nie wiem, ja nie miałem takiego problemu. Wiesz co, zależy, które... Nie powiedziane, to... że dobrze gramy. Te, te podstawowe potwory, one się w miarę w miarę spoko zabija. Te większe potwory, no to faktycznie, to tutaj hmm? pamiętasz, że na przykład kombinowaliśmy tak, żeby wrzucić tego e, Cthulhu, e, do, do dziury. do dziury, żeby... Tak. Bo on faktycznie ma dosyć sporą obronę, dużo życia. Nie no także... są potwory, które są odporne na przykład na ataki fizyczne. Jak się nie ma przedmiotu, jakiegoś, który daje ataki eteryczne, mm -hmm. no to nic mu nie możesz zrobić. Tak, tak, ale my mm -hmm. jesteśmy przy wykonaniu, nie spaczajmy tutaj. Tak. <laughs> Więc no nie wiem, czy tutaj chcecie coś jeszcze. Jest, Przez... jest, też, jest duża różnorodność, bo to ważne też powiedzieć, mm -hmm. że jest, e, tych przedmiotów jest cała masa. Mm -hmm. Nie da się przejść. Jestem na. Bo warto powiedzieć, my przeszliśmy całą podstawkę, czyli trzy scenariusze, każdy po 8 godzin. Mm -hmm. I nie da się przejść przez całą talię tych przedmiotów. Może przez pierwszego poziomu, tak, ale do, potem się dodaje drugiego i trzeciego. No i to już no, no, nie, spo, nie sposób tego wszystkiego zobaczyć, co tam się dzieje. Dodatkowo też potwory jest ich sporo. Postaci do wyboru jest sporo. Kafelków, które pojawiają się, że one się pojawiają, przykład losowo, jest ich dużo. Więc tutaj jest no, dużo dobrego. Mm -hmm. Co jeszcze? Ja bym do klimatu przeszedł. No i tak e... właśnie ja mam tylko drugie drugie klimat. Okej, okay. no dobra. No to klimat. Klimat jest z tym tak jak już mm -hmm. mówiliśmy. I mi się podoba bardzo to połączenie. Bardziej podoba mi się niż to w Cthulhu That Might Ike, czyli jest taki mm -hmm. e, pulp, pulp Fiction. Cthulhu. Tak, Pulp Cthulhu, już to zostało no, chyba no. właśnie tak nazwane w... E... Tak, internecie. ale to już wcześniej, jakby tak. Mm -hmm. znaczy, no właśnie, mi się, mi się to Cthulhu Death od razu mm -hmm. z, z filmami Tarantino <laughs> zaczęło kojarzyć. A tutaj jest ten Steampunk i Cthulhu i to jest bardzo fajne połączenie. Mm -hmm. Nie no grafiki są bardzo klimatyczne, naprawdę. Oddają ten taki przerażający steampunkowy i niezrozumiały mm -hmm. świat mm -hmm. i, i te potwory. Więc... Nie, czasami jest fajnie, jak wchodzisz do. Y, o, o, jakiś następny y, rozdział otwierasz danego scenariusza odwracasz kartę i tam na przykład pojawia ci się taka grafika jakiejś jaskini i w środku dwie planety, które w siebie uderzają. Nie? i Takie sfery właściwie, które w siebie uderzają. Nie? Więc od razu fajnie się tak nastrajasz do tego, co tam się dzieje. Nie? I zazwyczaj to, co jest na, na tej grafice, o której mówisz, to potem się dzieje to na planszy. Na przykład jest na grafice, że widzimy w w takim dziurze w ścianie, dwie, dwie czerwone oczy, dwoje czerwonych tak. oczu. No i gra wybrać silnego potwora poziomie czwartym i wstawić go na planszę, będziemy z nim się bić. Mm -hmm. Więc to jest tak, no wszystko mm -hmm. jest, to co, to co dzieje się na tej karcie, to rzeczywiście dzieje się na planszy potem. Mm -hmm. O ile oczywiście zrozumiemy to, co jest napisane na tekście. Nie e, by... Tak, ale jak będzie wersja <laughs> w, <wersji> w pustku, <laughs> to, to, to Jeżeli chodzi o klimat, to tutaj dużą rolę wpływają wydarzenia i event bo tak są pozytywne, eventy, pozytywne wydarzenia i negatywne wydarzenia Pozytywne mhm. wydarzenia musimy sami sprowokować przez odpowiednią akcję a negatywne pojawiają się co runda bądź dwie, w zależności od naszego szczęścia wrzutu kośćmi mhm. i one mówią nam co się dzieje i tutaj ta niepowiedziana groza Lovecrafta Tutaj się ona ujawnia, mhm. bo, w tych, bo w, tych w tych opisach, na tych kartach dużo, dużo, dużo czerpie z love Lovecraft'a i tak buduje nam nastrój pomiędzy akapitem a akapitem danego scenariusza, bo wiele gier na to cierpi, że ok, jest historia, jakby jak się w scenariusz pcha dalej, ale pomiędzy mhm. nie ma nic, a tutaj, tutaj się też coś pomiędzy dzieje. Oczywiście jak to się czyta, no my chcieliśmy trochę mm -hmm. przyspieszyć i nie czytaliśmy wszystkiego, także tutaj ma kulpa. E... Ale to też zależy od, bo akurat w tym scenariuszu, w którym my graliśmy, a ty gry z Pawłem, no to... No, no my wszystko mm -hmm. czytaliśmy, ale wtedy 8 godzin bite trzeba grać jeden, tak. jeden, jeden cały scenariusz od początku mm -hmm. do końca, choć myślę, że dałoby się dłużej, gdybyśmy tam się mocniej na tym rozwodzili. Mm -hmm. <laughs> tak. Um, Okej, okay. co jest jeszcze fajnego? Poziom trudności jest bardzo fajny, um, bo gra daje w, e, kość. Tak, i tu też jest takie dodatkowe rozwiązanie, o tym ci nie mówiłem, że jeżeli czujemy, że jest za trudno, uważam, że jest idealnie, ale no nie każdy. My mhm. mocno kombinujemy na ja, ja czytałem, że ludzie potrafią po 20-30 minutach już dostać na tyle w kość, że. Zaczynają od nowa. Że zaczynają no od myślę, nowa. że my też mhm. moglibyśmy, jakbyśmy z jakiś zły dociąg przedmiotów, że zupełnie jakiś krab by nam przyszedł mhm. i, albo potwór, który by tam nas pociurał, no to byśmy zaczęli od nowa. Mhm. E... Ale to... chciałeś mechanikę właśnie trudności. Tak, że możemy zamienić, bo na kości jest 0 mhm. i to jest dziesiątka, ale możemy potraktować 0 jako 0 i wtedy ułatwia nam to grę. bez zależności, jak jest za trudno, mhm. niem gramy z kimś młodszym, albo z kimś, kto jest nieobeznany w grach. Mhm. Chodzi przy tych rzutach, czy potwory wychodzą, czy nie. Więc jak zamienimy właśnie z tego na. Zego? E, tak, no to będzie nam łatwiej, bo bardzo często. Znaczy, mm -hmm. No, niby te zaraz często nie wychodzi, a, ale, ale potem się okazuje, że jednak często. Jeden potwór w tą, czy w tą ma znaczenie e, tak. właśnie. No właśnie, jakoś tak, no, to, taka dziesiątka jest jakaś źle wyważona, bo mi zawsze jak rzucałem, to siódemka w górę wychodziła, a siódemka w górę to już nie jest bardzo. To nie jest dobrze, nie? No, <laughs> był taki przedmiot, e, Przemek miał super przedmiot, że bił po prostu tam za jakąś niewyobrażalną sumę e, kości. Tak, miałem. E, t, moździerz miałem. Moździerz, okay. moździerz super, nie? Tylko Miał jedną wadę. Jeżeli rzucisz dziewiątkę no potem albo rzucisz, dziesiątkę. Rzucasz drugą kością, no rzucasz, po rzucie, nabicie na rzucasz kością K10, i jak rzucisz 9 w górę, to no, broń się nie yy, To ona rozwala. Wybu, wybucha ci w dłonie. Ja, no, I on rzucił to przy pierwszym swoim użyciu no. tej broni. I został z niczym. No. To jest dramat. Ale potem wylosowałem kosę. nie? I, tam, i to. Mm. No, Najlepszym ale... przedmiotem jest maska taka, niewidzialności, eteryczności. Mm -hmm. I ją nią też rzucasz na 6 plusy po użyciu, że mm -hmm. się wyczerpuje. Mm -hmm. Ja dzięki. Przecież, Przecież <śmiech> po podchodzą, ty zakładasz no. maskę, przenikasz <śmiech> przez nie, możesz uciec i ten. Ale ona się może wyczerpać, ale ona mi się do końca nie wyczepała. <śmiech> Marek miał super przedmiot, rakietowe buty. I mogłem się przesunąć tyle, ile chcę. Płacę dwa staminy, mogę się przesunąć tyle, ile chcę, aż natrafię na przeszkodę. Ja czasem przez cały kapalek się przemieściłem. Wow. <śmiech> A, był, A e my mieliśmy taką właśnie. Misja, że musieliśmy odkryć e, chyba trzy kafelki, tak? Mm -hmm. I... E, I my to zrobiliśmy, wiesz, od... Znaczy Marek a, nie, tylko to zrobił. Pra pra praktycznie od tak. No tak I tak sobie myślałem, hm, chyba tego nie wziął pod uwagę, no. że ten, kto robił tę grę. No, ale ale szansa, to też... Że takie buty miałeś, wiesz, przy tym scenariuszu. Mm, właśnie to... To, y, to jest spoko, że... Y, można bardzo fajnie kombować tutaj i rozwijać tą postać, czuć w ogóle rozwój tej postaci. To mhm. mam w plusach, że jak dobrze się skupisz na rozwoju i właśnie na dociąganiu tych przedmiotów, może się fajnie ze sobą połączyć i robić naprawdę niesamowite rzeczy potem na, na tym. Także czuć moc tą w trakcie trwania scenariusza, tak. ale tak. też trzeba uważać, żeby za bardzo się nie skupić na rozwoju, tak, bo wejdą bo... czwartopoziomowe chopki. Tak. I jak czwarto-poziomowe chopki ci wejdą, to już e, mm. jest bardzo ciężko e, s, sobie z nimi poradzić. Bardzo mocno. Są i mają swoje specjalne jakieś zasady, ataki no. dziwne. <śmiech> no tak, bo tutaj z postępem gry coraz trudniej nam jest. Oczywiście mam coraz lepsze przedmioty, tylko jest coraz trudniej, ale jak dojdzie do kryzysowego momentu końcowego, to będziemy tracić przedmioty, bo już będzie iż tak wysoki poziom potworów, że potwory nie zwiększą swojego poziomu, tylko my będziemy odrzucać przedmioty. Tak. Więc no, nie można z tym przesadzić, że my się koksi, widzimy z, z supermenami. No. Tak, bo to zabiera czas i wtedy coraz... Trzeba mocno, jest, tak. mocno to y, równoważyć. To jest fajne właśnie, bo y, nie, nie jest tak, że możesz sobie swobodnie eksplorować planszę, ale też da, y, gra ci pozwala na to, że możesz w jakiś tam ograniczony sposób to robić. Ale y, nadal czujesz ten taki oddech nie, gry, że Zaraz będzie coś mocnego, więc y, albo przyspieszmy nasze ruchy, nie? Albo, y, no. albo się wzmocnimy na tyle, że sobie z tym poradzimy. Nie? No i tak tutaj przy tym to pociągnijmy temat, bo to jest temat taktyki mhm. i mechaniki, bo cały czas tym, e, by co czas rozmawiamy, tym rozmawiamy, co nam daje te taktyczne, jakby, jakie ruchy możemy taktycznie wykorzystywać. To właśnie te przedmioty dają dużą taktyczność. Też mhm. postacie mają taktyczny aspekt, bo są postacie, które biją więcej jak stoją przy ścianie. Można zamykać drzwi, żeby potwory żeby się przy nie przedostać, to muszę zużyć 400 min, więc bardzo często podchodzą do nich, nic nie robią i dopiero potem je rozwalają i zajmuje to im czas, więc nam daje to czas na reakcję. Jeżeli jesteśmy dobrze wyposażeni, to możemy je bić, ale jak nie jesteśmy, to możemy je spowolnić. Dodatkowo ten taktycznym aspektem jest to, że możemy się przesuwać nie tylko w poziomie i w pionie, ale po skosie i możemy wchodzić w takie miejsca, że potwór będzie musiał oprzeć naokoło albo potwór z potworem będzie się blokował i będzie jakby stał i pukał u drzwi i mogę wejść, mogę wejść, nie, nie, możesz, bo teraz ja go bije i będzie ci tylko jeden potwór, bo drugi stoi jak głupek i czeka. No oczywiście mm -hmm. się wkurza, ale no. No. jego gniew nas nie obchodzi. Tak, trzeba, właśnie, trzeba dużo myśleć o takim taktycznym podejściu. To nie jest taka turlanka jak Tool That Might gdzie radośnie sobie idziesz i młodzisz. Czy więcej kości, tym lepiej. Tak, to, czy więcej kości, tym lepiej. Chociaż dokładnie? Tutaj wiadomo, że czym więcej kości, tym lepiej, ale tych kości nie będziesz miał aż tyle, żeby, żeby wszystkich radośnie rozwalać. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli masz potwora, to nie, niekoniecznie musisz go bić. Możesz właśnie uciekać od niego, albo go wrzucić do jakiejś dziury, dziury albo mhm. też jest Wysadzić fajne. O, beczki, o, e... Tak, wysadzenie beczek też jest okay. super. Są so, pułapki? Ale, tak, pułapki są, ale też możesz na przykład zrobić ten myk z kafelkami. Czyli e, kiedy odkrywasz kafelek i bo kafelki mogą być tylko 4 na 4 2x2. 2 2 w sensie 4 w sensie kafelki, tylko 2x2. Mhm. Więc jak odkrywasz piąty kafelek, to ten, który był e, e, w, danej linii? w danej linii, to musi zostać usunięty. Czyli wszystkie potwory, które na nim stoją, są zbaniszowane, czyli wygnane. Mhm. Tak. Ale nie zawsze to wychodzi, jak potwory są dosyć szybkie, to ty wychodzisz do następnego pomieszczenia a potwory gnałem za. Może no, masz nie? buty, nie? To chyba, no, tak, <laughs> tak, że masz, masz, to... masz takie buty. <laughs> tak, udało nam się to nawet kilka razy tak, zrobić. Tak, ostatnio. tak, tak. Co do taktyki. Miałem jeszcze jedną rzecz, e, tak, że mm, to, to, to też trzeba powiedzieć, że bić można e, fizycznie albo mhm. magicznie, tak. bo potwory mają albo wytrzymałość fizyczną, albo psychiczną. Tak, tak samo my. Tak samo my, więc mhm. potwory będą nas bić na, dwie, na dwa różne sposoby, więc mhm. nie możemy pój pójść tylko w pancerz, no bo on nam, zacznie nam w umyśle mieszać. I też warto, jeżeli gra się na dwójkę, no to jedna osoba idzie w atak magiczny, a drugi fizyczny, no może możemy trafić na takiego przekozaka, że mhm. ma osiem pancerza i nic mu nie zrobimy. Tak, war warto tutaj zaznaczyć, że potwory z reguły mają jakiś słaby punkt, czyli na przykład tak. mają słabszy pancerz, ale za to są odporne psychicznie. Tak. Albo odwrotnie. Albo... albo mają mało staminy, mają wszystko, mają moc, mają mało staminy. Jak mm -hmm. mają wszystkiego do, jak mają wszystkiego full, no to trzeba je wrzucić tak. do dziury, bo nie da się inaczej. Ale <laughs> to już są te czwartego poziomu, wtedy mm -hmm. są warte, ważne przedmioty, warte do wzięcia przedmioty, które pozwalają na ściąganie albo odpychanie. Mm -hmm. I tak się ustawienie do przeciwnika, żeby go przyciągnąć albo odepchnąć do dziury. Jednym słowem, nie, nie jest to tak, że... Mm... Jest to taki chamski Dungeon Crawler, gdzie masz tylko e, idziesz, bijesz, nie? Jak tam nie wiem, jakieś. Znaczy, nie chcę tutaj obrażać dystenta, nie, ale descent mm, jest raczej taki e, prostszy w ten About that might, die, e, albo Zombie Side, nie? No tutaj e, tutaj nie masz aż tak, tylu takich taktycznych rozkmin, mhm. Tutaj faktycznie e, trzeba czasami coś pomyśleć, ale nie jest to taki poziom, jak na przykład e, Gloom gdzie y, tam tak. musisz aż liczyć to, co się dzieje na plasie, bo... Tak, tak, tak. znaczy, ja myślę, że tutaj jest miejsce na każdej z tych gier, mm -hmm. no bo to, to trwa wiesz, 6 godzin, no. No nie każdy ma ochotę na taką hmm. rozgrywkę, nie? który bardzo sobie cenię na to, że jest lekka, fajna i przyjemna, gra dwie godziny i... Ale ja nie mówię, szuka. że to jest lepsze, no, czy, gorsze, tylko jest inne. Znaczy no. No, po powiedzenie, że, coś jest, że to nie jest chamska, chamski Dungeon Crawler, no jest już nacechowane trochę. <laughs> że może może złego słowa no, taki mm, tradycyjny Dungeon Crawler. O, może tak. <laughs> Dungeon Crawler z tradycjami. Tak. Mi się właśnie, a propos jeszcze jak jesteśmy przy kafelkach, podoba bardzo rozwiązanie z kafelkami, czyli to, że są cztery kafelki, dwa na dwa i one, one są oczywiście w kształcie kwadratu, tak jak, nie wiem, tam na przykład mamy kafelki w Zakazanych Gwiazdach, tak. na tych kafelkach mamy ileś tam heksów, i właśnie te różne takie przyczyny. Nie, to nie są heksy. No, no nie są heksy to no to są... ja bym powiedziałem, to no ja, wiem. to są kwadraty. Kwadraty, no. Siarka kwadratów. No bo to wszędzie są to heksy, już tak, tak się tak. mówi, nie? Tak, tak, okay. człowiek już tak tam, przyzwyczajony do heksów. No i, i właśnie to jest, to jest fajne, że już ta obsługa gry przez to jest dosyć prostsza, ale nadal one są dosyć urozmaicone. Tak, nie, niektóre jakby planszetki mają mm -hmm. dziury, więcej dziur i mm -hmm. mostki, są Niektóre są labiryntem, czyli jest tak. wejście z jednej strony, a dopiero jest z drugiej. Mm -hmm. Są, są takie tak typowe mówi... wyskownica, czyli tam gdzie możesz, mm -hmm. no, nie masz przeszkód, nie ma w ogóle ścian niczego, no są, są przyróżne więc trzeba... I to jest też fajne, że to nie jest skor skorelowane z historią, oprócz tego chyba w, ostatniego, w, w ostatniego tak. kafelka, mm -hmm. więc każdy dociąg w, nawet jak powtarzasz historię, to zupełnie inne kawałki będą ci wchodzić. No tak, tak. Znaczy one nie, jakby tam pewnie co drugie jest zbliżone tematyko, no bo są takie bardziej w, w metalu zrobione, czy mm -hmm. jakieś, nie wiem... Nie no, Tak, jeżeli chodzi o styl graficzny, tak, to wszędzie są to są jest Są takie czeluście, takie... są jakieś mhm. takie metalowe, jakieś takie tak. piwnice, no, można połączyć, no i czasem łączy nam się piwnica z czeluściami, to... No, no, no, tak jak chyba w Ktulu jest czasem z pałacu do kościoła, <śmulatujesz> <śmulatujesz> no to trzeba się z tym liczyć. E, tak. Tak, no, dobrze, tak. To, to są fajne, fajne rozwiązanie z kafelkami. Mm, dobrze. W ogóle ty mi o tym nie powiedziałeś, ale ja to znalazłem, że jeżeli umierasz, jeżeli któryś z graczy umiera, to może się stać tym... Mówiłem cię na samo końcu, że te potwory wtedy nie myślą bezmyślnie, tylko ty nimi kierujesz. Mm -hmm. no to to nie usłyszałem tego. To, to, to jest fajne rozwiązanie, bo to, to jest trochę rozwiązanie jak z Nemezisa. E... To jest takie rozwiązanie, żeby szybko dobić tego, co, co tak, został przy życiu. <laughs> no. Bo jeżeli te potwory no nie myślą bezmyślnie, to... Tak. No. To, to już jest wtedy ciężko. Faktycznie to bardzo ym, może, może bardzo ym, utrudnić grę. Ym, ale, ale daje też taką opcję, że nawet jeżeli ktoś wcześniej odpadnie, to nadal może grać, więc to, to nie jest tak, że. Znaczy, to też zależy, bo... Tybyś ktoś odpadnie i ty byś, no ty byś odpadł i ty byś tymi potworami ruszał, to byś sobie pomyślał, no nie, chcesz, chcesz, żeby wygrał ten twój znajomy. No i specjalnie jeszcze głupiej ruszysz tymi potworami. No to takie Nie, to nie <śmulatujesz> Nie, nie, już tutaj bym był, wiesz, na zasadzie kurde, byle im dowalić, tylko. <śmulatujesz> Okay. i co my też, to też to się łączy, jak wszystko o tym powiedzieliśmy i to buduje nam regrywalność to mhm. wszystko, bo te przedmioty, postacie do wyboru ich jest mhm. nie, tam 12 bodajże może więcej ale ty masz Kickstarterową wersję nie to też... ale nie, wersja Galakty będzie podstawka plus dwa dodatki i mhm. to są wszystkie te rzeczy to, tam, czyli wszystko to co, tak. te, to co ty masz... wersje, tam są drewniane znaczniki nie wiem czy to będzie wersji retailowej no bo mhm. Tego pewnie jeszcze galakta nie wie. Mhm. Niech tylko instrukcję dobrze napisze. Eee, a co do grywalności? No to Taka te potwory. wydarzenia, kafelki, to wszystko... W, tak się zastanawiam, czy, czy ja bym... Tak, przedmioty to na początku mówię. Czy jakbym przeszedł scenariusz, to bym, bym chciał odpalić go jeszcze raz mhm. i chciałbym ale nie czytałbym wtedy historii. Tak, ja mam właśnie to napisane, że regrywalność jest, że, te, że jeżeli ktoś na przykład chce maksować scenariusz, czy coś mhm. takiego, da się, bo to jest, jest duża losowość tego wszystkiego, co tutaj, mhm. tutaj ustawiany, Ale nie ma żadnych zmian w mechanice praktycznie. Nie ma dużych zmian w historii, bo ta historia praktycznie toczy się tak No w ogóle nie tak ma. Samo, tak. no te karty tylko... inne wydarzenia. Te, wy, wy, tak. te wydarzenia, które tam w, w, w czasie wchodzą, to one ewentualnie mogą troszeczkę zmieniać tą historię, ale sam rdzeń, historię zawsze ten sam, nie no tak, ma więc... żadnych rozgałęzień, nic takiego, więc to jakby idziesz cały czas jedną linią. No? Tak, więc grając drugi raz ten sam scenariusz, odrzucie, bo w ogóle nie, nie patrzę co co w tej historii się dzieje, no pamiętam tą historię, tylko grałbym mhm. czysto mechanicznie. No, tak jak ludzie grają w Zombicide'a, no czy tam jest historia, no nie wiem, chyba żadna. Mhm. I, ale czy grają jeszcze raz w tę grę? No grają, bo jest na tyle jakby czynników losowych, czy ten setup mhm. jest zmienny, że no, ma to sens i tutaj też ma to sens, bo te przymioty mogą się zupełnie inaczej y, ułożyć. Samo to, że niektóre scenariusze zaczynają się od tego, że Wtasuj do przedmiotów wszystkie przymioty dwójki, więc mhm. zaczynasz już taki przykoksowany, ale oczywiście potwory wtedy też są przykoksowane, mhm. więc już wtedy zupełnie inaczej się gra. Tak. Czyli podsumowując, jest regrywalność, jest. ale też zależy kto, jak patrzy na regrywalność. No Jeżeli tak. chcesz regrywalność historii, to tutaj nie ma tego. Jeżeli chcesz regrywalność, bo po prostu będzie coś innego się działo, mhm. no to jest, to jest szansa, nie? Nie wiem, jak to producent rozwiąże, czy w ogóle taką opcję przewiduje, ale wydaje mi się, że sama gra jest bardzo łatwa do modyfikacji, w sensie można samemu scenariusza robić. A nie wiem, czy nie, czy nie, ma jakieś takich na pewno fanowski. fani mogą robić, no bo jest to bardzo proste, żeby to Tylko zrobić. tak, mhm. karty, nie? Jakby w jakieś wydarzenie, znaczy historię. No historię, robisz historię i poziom trudności, jakoś skalujesz, to wychodzi ten... No tak naprawdę hmm. może zrobić na tych samych... Y Ka na tej samej kanwie mechanicznej, tak. czyli że ten scenariusz idzie do przodu jak coś tam zrobisz, wszystko jest to samo, tylko historia się zmienia, no tak. bo tam... Mhm. Ale można też od początku dać nowe warunki yy, progresji, jakby no. poziomów tak wystarczy napisać no. do wydrukowania, jakby jest to bardzo proste. Tak. No może, można, tylko tutaj chce, mamy, trzeba pamiętać, że tu jest chyba 7 scenariuszy dostaniemy od Galakty. No. Ja zagrałem w trzy, i mi to z 40 godzin zajęło no. i... 3, a nie 4? Ja trzy przeszedłem. Posłanka ma trzy. Mm -hmm. W podatku są łącznie cztery, dwa mm -hmm. na dodatek, dwa dodatki. My graliśmy dwa. Znaczy, ja nie wiem, czy ja bym chciał jeszcze grać e, ko, znaczy, ja bym zagrał wszystkie scenariusze, nie wiem, czym chciał grać w tę grę. No bo tak uważam, to jest 80 godzin rozgrywki. O, ha, to są tak. to, to to dobrze wydane pieniądze. No, nie, nie, nie, nie, nie, nie, czuł, nie czułbym potrzeby mm -hmm. grania jeszcze raz z tego od początku. Chyba, że po długim czasie przejdę jakieś tam, że sobie przypomnieć, po roku może zagrać scenariusz, mm -hmm. nie? Tak. No bo to wciąż jest ta sama gra. Bo po tych 80 godzinach po 40, to wciąż jest ta sama gra. Mimo tego, że historia będzie... No nie wiem, co tam się mhm. będzie działo, no ale to jest wciąż ta sama mhm. mechanicznie gra. Więc mhm. w pewnym czasie no może być powtarzana. tak Fajne jest to też, że nie ma aż tak strasznie dużo zabawy z obsługą gry. Jest jej trochę, ale nie jest taka jakoś mega uciężliwa, jak tam, nie wiem, w, w Heaven albo nie wiem, w jakiś tam Arkham Horror czy coś takiego. Mhm. Także tutaj tutaj no, nie czuć takiego, że kurde muszę pracować tak naprawdę i, i robić mm -hmm. dużo rzeczy. Fakt, że ja miałem tyle dobrze, że Marek to jakby ogarniał za mnie. Znaczy, nie, to się zawiesz planszat koło potworów, tam mm -hmm. przesuwałeś znaczniki. Ja no, tak naprawdę pilnowałem tylko, czy wszystko idziemy zgodnie z zasadami. Mm -hmm. to, to... Tak. No. To, jest, Także jest... to jest w porządku. Tu nie ma jakichś, nie wiem, połóżę tam, a tam przesuń mm -hmm. kręćkiem w prawo, i, a potem dźwignia w lewo. No nie ma tak. takich rzeczy. Okej. Okay. Ja mam jeszcze plus a propos walki. Nie wiem. Ty, ty jeszcze masz jakiś plus? No, no to dam już. Bardzo mi się podoba, że tak, tak jest podstawcy tak podstawce tylko, mhm. w tych trzech, trzech scenariuszach, mhm. że każdy scenariusz kończy się taką mini grow, Czyli mhm. jest scenariusz końca gry, wchodzi specjalny kafelek do tego, mhm. mamy na kafelku specjalne miejsca i mamy jakby taką zupełnie inny warunek przejścia scenariusza, czyli już tam mhm. nie ma na zasadzie zabit czy potwora podścinnego, to już taki jest typowo klimatyczny pojedynek, nie tak. będę mówił, co tam się dzieje. Tak, ale na tym kafelku są na przykład takie... No właśnie tak, nie mów, co tam tak, jest. Tak, ale ten, ten, kafelek, część, tak? ten kafelek jest mocno związany z tym ostatnim y, y, y, rozdziałem tego, ta, tego scenariusza. Ta, ta, ta, ta cała tak. historia toczy się do tego ostatniego kapelka i wiemy, znało, że, tak, wiemy tak. dlaczego tu się znaleźliśmy i to taki jest taka wisienka na torcie. Musimy tą minigrę rozegrać. Jakby to powiedział Tomasz Haj, to truskawka na torcie. Tak, jak ktoś nie lubi wisienek. <laughs> <laughs> e, i, to, i, to mi się, I to mi się podoba. I to mi się podoba. Choć trochę nie wykorzystałem potencjał kafelka, no bo mamy jeden kapelek, który zagramy tylko raz. Tak. No, chociaż podejrzewam, że tam już pewnie jakieś mądre Nag głowy z BGG naklejka. <laughs> mądre głowy z BGG już pracują nad tym, żeby to jakiś tam usprawnić. No, pe pe pe pe pe pewnie tak, pewnie no. tak. Karol zasypiasz? Tak, Karol zasypia. <laughs> A ja jeszcze powiem, jak już jesteśmy przy tej mini grze, to to ma tylko miejsce właśnie w podstawce. Mhm. Y w, dodatku, w dodatkowym scenariuszu, znaczy w dodatku tego nie ma, ja mówię o dodatku Będę musiał ciągnąć e to chyba. The Eternity, to się A. nazywa dodatek <laughs> The Eternity. Tam nie ma kafelka końca gry, uh -huh. ale są inne sprawy. Są sprawy, że jest więcej rozdziałów, których warunek zwycięstwa nie jest taki powtarzalny, bo bardzo często warunkiem przejścia do kolejnego aktu scenariusza jest to, żeby wydać trzy esencji w odpowiednim punkcie, mhm. bo to jest to, to trochę powtarzalne, nudne i głupie. E, tu, tu, tu mamy, w dodatku mamy inne rozwiązania, mamy jakby evocation, czyli takie jakby przywołania, więc mhm. musimy zdobyć ładunki, żeby to zrobić, to jest powiedziane, co trzeba zrobić, żeby otrzymać daną ilość ładunków, mhm. jak mamy wystarczającą liczbę, to idziemy dalej. Mhm. I też jest dużo... Yy, dużo innych warunków, które nie są specyficzne, czyli spotkamy się tylko z nim raz mm -hmm. i on się już nie powtórzy. Okay. Nie chcę spojlować co może się zdarzyć, no bo... No wiadomo, no nie chcę ludziom grać. <śmiech> Karol jeszcze nie grał, co się mało odzywa e, i e, tutaj rzuca gromami w nas, żebyśmy tylko z przypadkiem nie spoilowali mu gry, bo on będzie grał e, już po, po naszej recenzji. Nie wiadomo, czy będzie grał, bo to Karol zagra raz i sprzedaje gry. <śmiech> Karol nie ma z kim grać w to. Z Moniką byś zagrał? Ta, kręci głową, że tak. <śmiech> znaczy kiwa głową. Monika bardzo lubi kooperację. A Monika bardzo lubi kooperację. Bieda okay. nie w no, nie no, no to dobra. To jest takie w kosmosie, <laughs> ale w podniegu. W sumie przedwieczni są z, oni z, kosmosu. z kosmosu, nie? No, tak, że... Ani wyszli z morza? Ale do ale... morza przylecieli z kosmosu. Najpierw jak w Dragon Ballu, panie najpierw wylądowały. A to nie bez kosmosu, tylko tam mają portal pod morzem. Nie, w Pacific Rimie było... Pod morzem, no, to było... Z, no, wchodzili z, z głębin, nie? Z głębin, bo tak. tam jest portal otwarty. Tak, tak, bo tak. Dlatego tak, przychodzą tak. tam, ale przychodzą z kosmosu. O, Dobra, do brzegu. Kosmos. E, ja mam jeszcze plus związany z walką. Ceny ma z kosmosu. Walka to nie jest takie pro, proste turlanie kostkami. Znaczy, tam jest turlanie kostkami i ogólnie jest go dosyć sporo. Ale mm, mamy sporo zmiennych, które, na które wpływamy do tego turlania kostkami. Da się robić kombosy, tak jak mówiłem, można ulepszać te bronie, mo możesz mieć jakieś y, karty wydarzeń, które będą wpływać, możesz mieć jakieś umiejętności, które będą y, ci pomagać przy, y, y, przy, tym przy... przy tym turlaniu kostkami. Aha i no to właśnie to, że można też wrzucać w przepaść, można ich wybuchać beczkami, można im usunąć kafelek i oni wtedy sobie, no, gdzieś tam ich wypędzamy, nie? Można im... się przeteleportować, zamienić się miejscami. Można zamknąć im drzwi. Tak, <laughs> można zamknąć drzwi. Do widzenia. E, czyli, taktyka z Nemezisa, e, Czyli to standardowo wy, wychodzę z, wychodzę z, z, z tego, z pomieszczenia, zamykam ze sobą drzwi, zostawiam kogoś z tym osobcem. <laughs> Tylko, że tutaj Pełna kooperacja, więc to nie przejdzie. Nie? Nie. No. Ja też powiem, bo właśnie z tej, że już mówiłem tutaj o kostkach. To tutaj nie, nie, nie ma czegoś takiego, że nie, masz rzucić 6 albo 7, 8 mm -hmm. y, na jednej kości. Tu mamy im, im lepsze, mamy czarne kości i białe, czarne są mocniejsze. Zazwyczaj te rzuty kością wygląda tak, że trafisz. Tak. To nie jest tak, że, o nie, no, e, miałem rzucić siódemkę na, na K10, że nie wyrzuciłem. Nie, bo tu mamy by, sporo tych kości i ta losowa się jest tak rozwiązana, że ona mnie nie frustruje. Nigdy nie czułem pierwszego, och, zabrakło mi jednego. Mm -hmm. A o czym, no wiadomo, no są takie sytuacje, ale jak był kiepski rzut, to był kiepski rzut. E, znaczy, ja... jeżeli widzisz, że masz bardzo małą szansę, to no raczej to... nie atakujesz, tylko uciekasz i tak, się szykujesz. I szukasz innego sposobu. Tak, tak, tak. Mm -hmm. No tak, no bo tutaj. Oczywiście jest... czasem nie wyjdzie nawet ten najlepszy rzut. Masz tam pięć kości i musisz rzucić tam sumarycznie czy nie tak, wiem. No, pięć. Tak, pięć. A rzuciłeś no, no, no, wiecie, się. no I jedna ważna rzecz to to, że jak, czy potworowi wyjdzie dobry rzut, czy nam wyjdzie dobry rzut, to wciąż nam zada jedno obrażenie. Tak. To nie jest tak, że nam wciśnie 10 obrażeń, i my nie, nie, nie, nie, leżymy nie, nie boli i... aż tak, tak dokładnie. Więc, no. No, zadał, fajny, fajny rzut, no jeden obrażenie. Zadaje się maksymalnie dobrze. Do tak. Tak, tak. Tak, no i e... ja miałem czasami taki dysonans poznawczy, że potwór rzucił we mnie tam, nie wiem, z, z dziesiątku, nie? I tak Jezu, co mi się stanie, jedno obrażenie. No tak, no Ale no trzeba ten... powiedzieć też, że jakby zasób zdrowia jest bardzo cenny. Trudno tak. się leczy. Nie, nie ma. Przed... Znaczy są może bardzo rzadkie przedmioty leczenia, albo niektóre znaczy po prostu. Mają... Te jednorazowe użytku są, tak. można się leczyć, też artefakty dają tu możliwość. Nie yy, ja miałem fajny przedmiot, rzucałem co rundę, szóstką, jeżeli rzuciłem szóstkę bądź wyżej, to się leczyłem o jedno wrażenie, A. ale są też miejsca na planszy, które pozwalają się leczyć. Tak, no jest to. to... Więc yy, no jest to ważny zasób w domu. ma wniosek formalny. Tak, Marek. Jak na kaszystce można wyrzucić więcej niż 6? K10. No. Pani Makoszówki. <laughs> Dobrze, niby śpi, ale jednak czujny, dobra. Dobrze, no, no, Cię ty tylko. <laughs> dobra. Test. Czy ja mam więcej pusów? Nie mam więcej pusów. No, no czy jeszcze powiedzieć o historii. One są lepsze i gorsze, są wciągające. Każda jest na pewno inna. W, w, mhm. y, y, są które mi się podobały bardziej, które mnie, ale nie miałem czegoś takiego, że w ogóle się nie podobało jakaś taka mhm. Okej, okay, no to przejdźmy do minusów i ja tutaj już od razu nawierzę, a tak? Ja mam pytanie do Pawła, no. czy mimo, że plansza jest ciemna, to dobrze się gra? To jest jasna? Tak, nie, dobrze, bo się wpasowuje w klimat tak najbardziej, no w podziemnym porzaczu plansza taka w Ktulu klimacie musi być ciemna, ale jest ciemna, kolorowa i średnio czytelna. Mhm. Nie jest jakoś to tak jak w Euro, że od razu wiesz gdzie jest punkt akcji i ten, ale mhm. jak już grasz, to wiesz o co chodzi. Tak, wytłumaczmy, Paweł jest entuzjastą jest jasnej plansz. <grym> <grym> No, i ze względu na to, że no już ma swój wiek, musi mieć duże raczej. Ja, tak. tak, musi mieć duże ikony. Duże musi... Telefon na seniora z dużym tak. ja Tego kupiłem taki duży telefon, żeby no. miał duży jasnekiem. Okej, okay. ja już nawiązuję do tej historii w minusach. Aha. Jak już jesteśmy przy minusach, to mnie te misje, znaczy te przygody. Tak, jakoś nie za bardzo porywają. Nie no w sensie? bo ja ci powiem, ja to szybko zniszczy na Twój minus. Bardzo ciężko robić historię, tłumacząc na Google w translatorze. No <śmiech> trochę <śmiech> tak. No, ja Więc wiem. nie oceniałem, znaczy, bo tak. To... tak jest, zdaję sobie z tego sprawę, mam to zapisane, że mm, to może być przekład z angielskiego, który no. e, e, Marek nieudolnie tutaj próbował. Bo e... Musieliśmy chcieliśmy to zrobić szybko, a nie tam, wiecie, jakieś tak. tam sprawki. A e... tam są naprawdę słowa, które się nie śniły fizjologom. <śmiech> <Z> fizjologom. <śmiech> przemek. Powiedzmy no. sobie szczerze, ty raczej nie, nie jesteś typem, który lubi jakieś tam historie, No tak. tak, właśnie, Przemek, ty nie no. jesteś klimaciarzem, nie jestem klimaciażą. Tak, tak. Przestań, tak. Tak, ale no... Dla ciebie znaczy, to... Klimat masz na Twitterze. Znaczy, ale Kaja tak, Projekt ma klimat. Ale, no. Kaja Projekt ma bardzo dużo klimatów, proszę się nie śmiać. Ale, nie no, tak między Bogiem a prawdą, to, tak jak spojrzycie na to z boku, to czy te historie są jakieś takie... Nie, mega super kinowo rozpisane. Pierwsza czy... była bardzo fajna. Mhm. Druga, druga mniej mi się podobała, ale wciąż była spoko. Trzecia była najsłabsza. Mhm. Ale boję się, że to był efekt Google Translatora. Mhm. Eee, a no, tak. Znaczy, ja myślę, że ta gra, ona jakby, nie, nie skupia się stuprocentowo na historii, że to, to nie jest te, ten typ Dungeon Crawlera, gdzie ta historia jest najważniejsza. Że tutaj jest dużo innych czynników, które są ważniejsze. Możesz gać totalnie bez historii. Nic nie czytać mm -hmm. i będzie się dobrze bawił. Teoretycznie, jakby ten mm -hmm. nie przeszkadza. A moim zdaniem historia właśnie jest w takim klimacie, jak opowiadania Lovecrafta. Mm -hmm. One zazwyczaj właśnie to jest jakaś historia, w sensie, że kto, w jakimś pamiętniku ktoś czyta, że coś mm -hmm. się wydarzyło, mm -hmm. gdzieś tam szli, coś tam odkryli, coś strasznego. I to właśnie jest w tym klimacie te historie są tak prowadzone. No to właśnie nie? tutaj to mm -hmm. był ten problem, że ta trzecia była Jak akurat trafiłeś na trzecią, mm -hmm. bo przegrał raz ze mną. Ja grałem hmm. całą podstawkę i ja z papą grałem dwa scenariusze. Hmm. Więc natrafiłeś no, na taki najsłabszy punkt programu. Hmm. Myślałem, że ta trzecia będzie najlepsza. Tym bardziej, że hmm. jego tytuł to jest bestia. Hmm. No ale taki się nie okazał. No. Ale to też jest tak... Nie wiem, kojarzycie Dark Souls'y, nie? Takie tak. gry. I tam jest tak, że ta historia się... Żeby w pełni ją zrozumieć, to trzeba dużo czytać, co to jest na przedmiotach, tak. co jest hmm. gdzieś na jakichś tam urywkach, żeby to wszystko złożyć w całość. Nigdy nie jest podane tak na tacy i tutaj możliwe też że też tak jest że tak. dużo trzeba sobie dopowiadać dużo trzeba mhm. doczytywać gdzieś na jakichś takich małych fragmentach gdzieś tam obok żeby że to na plansze było że tak gdzieś... być mm -hmm. że tak być no zobra, ale też masz te takie właśnie te, te wydarzenia te takie małe, małe wydarzenia które tak. sa, sami sam tak. możesz odblokować, no tak, albo tak, tak, potwory tak, tak. cię odblokowują. Więc one też jakby są takim dodatkowym smaczkiem. Tak, one Na są smaczkiem, to... ale to jest odcięcie zupełnie od historii, bo to nie łączy się w żaden tak, tak, sposób tak, historią, tak. ale fakt, że to jest smaczkiem jakby jest... klimat. Tak, tak bu mm -hmm. buduje klimat między aktami. Mm -hmm. Mm -hmm. Zgadza się. Na pewno w tej grze potrzeba wyobraźni, jeżeli chce się mieć lepszy klimat, no to i tutaj tego zabrakło. Ja Także przejdźmy <ślesk> <ślesk> <ślesk> okay, do następnego minusu. Więc to nie jest minus gry, tylko gracza. Tak, tak. W sensie mnie. Także ja tutaj... jest twój minus. tak. Będę miał powiedzenia na temat czegoś, na, na temat czego wy nie możecie wypowiedzieć, a na temat koszmarnej instrukcji. To jest... Nie spotkałem się nigdy z tak źle napisaną instrukcją. Mhm. Wszystko trzeba znajdować na forach, odpowiedzi mhm. na pytanie. Jeżeli chce się coś znaleźć w tej instrukcji, to trzeba przewertować... Nie, trzeba wiedzieć po prostu, gdzie to jest, bo to nie jest takie proste. O, tutaj przystu jest opisany ten fragment i to tu będzie. Nie, to, to wcale mm -hmm. nie będzie. Dodatkowo jest dużo takich wyjątków. No, wiadomo, jest ruch postaci i to się skończy ruch w jakimś dziwnym miejscu. Chcesz chce się dowiedzieć, jak coś, jak coś e, działa wtedy. Jak, jak coś działa. Się. No i e, wtedy fakt, trzeba przeczytać. Mm -hmm. Tak samo przedmioty, poczekaj, tak samo przedmioty. Są przedmioty, które. Nie wiadomo skąd kontraktu to nie musisz położyć jakiś, że trzeba mieć na tym token, ale jak go położyć? Nie jest to napisane i dopiero mm -hmm. autor się płada, no ale trzeba go położyć na sam początku, jak się go odkryło. Tak. Nie ma tego nigdzie napisane, więc nie wiem, czy się tego domać. Ale ja, ja czytałem, że te tokeny można jeszcze w jakiś sposób kłaść. Tak, ale w jaki? No tego, też, nie tego, jest, też nie jest do końca Nie wie tego to nikt. No, wypowiadam się z perspektywy osoby, która przyszedł całą podstawkę, więc no, coś tam powinna wiedzieć o tej grze, a jednak, mm -hmm. no nie wiem. Też jest, to, powiedz, powiedz mi, czy ta pomagajka, którą Paweł to tak. zrobił, czy ona jest oficjalna? Nie, czy to, jest... to jest wydrukowane z BGG, jak ktoś to przygotował, ale to nie jest dołączane do zestawu. Ta pomagajka jest tak dobra i tyle rzeczy rozwiązuje i to, to nie jest oficjalne, to jest po prostu no. taka masakra. Ale to będzie w, teraz w tej wersji, mm -hmm. bo ja mam wersję tą wcześniejszą no. i e, to, co tam jest rozpisane, co ile kosztuje, czyli nie wiem, otwarcie skrzynki kosztuje tyle, ruch tyle, tak. co, użycie tego tyle, to tam jest porozrzucane wszędzie na tej instrukcji. Mm -hmm. I co, nie ma nawet o, o, na ostatniej stronie powinno to gdzieś być, nie no, ma, nie bo ma. To jest właśnie, to jest, to jest masakra, bo zapam żeby zapamiętać, że na przykład ruch, znaczy ruch to akurat spokojnie, ale podniesienie jakiegoś przedmiotu kosztuje tyle, znaczy to często założenie tego przedmiotu. To otwarcie, jest, prawda, drzwi, nie? zamknięcie, drzwi, zniszczenie, drzwi, tak. nie wiem, wymieniać, wymienienie się przedmiotami. No jest dużo takich rzeczy, których po nie robi godzin, się. Po godzinie jesteś w stanie to zapamiętać, ale przez pierwszą godzinę będziesz się męczył. No le, i to wszystko. No, więc co, więc e, to ktoś dobrze napisał na forum, że gra, która normalnie powinna trwać 3 godziny, będzie trwała 8, bo trzeba będzie wszystko wertować. Nasza i tak trwała 8, ale no. Ale to jest standardowy czas. Ja czytałem ludzie na forum, którzy grają po kilka razy, ten scenariusz, nadal tak. grają po kilka godzin. Także... Więc, znaczy, myślę, że jak nie wiem, okroić tu grę z całego flafu i będzie się grało mechanicznie, to może w dwie godziny jestem w stanie to skończyć tam, czy. Mhm. No, no, no nie wiem, kto to mhm. gra. No tak. Mhm. Więc instrukcja jest koszmarna tak. eee, i śmień twierdzić, że nie będzie lepsza po polsku. Mhm. Eee, no ale zobaczymy, jak będzie. Okej, okay. to może do tego czasu gry przejdziemy, mhm. bo tutaj faktycznie scenariusz, tam jest napisane, że to jest ile, około 200 minut, tak? Jeden scenariusz się robi? No, no gdzieś tam jest napisane, 2-3 godziny, ha. 2-3 godziny, a tak naprawdę to się robi 4-8 godzin, tak. um, więc to, to też nie jest tak, że my akurat tam ściany i... I robiliśmy wszystko, co, co, co się dało, żeby, żeby po prostu wymaksować ten scenariusz. One faktycznie długo trwają. Gizałaś kiedyś ścianę? No tak się mówi po prostu. No. No, w Wieliczce. Tak, w Wieliczce. O, w wieliczce lizałem, ściany, zgadza się. Podobnie jak się ma niedobory wapnia, to, się, to psy liżą, się. Tak, ten się. No. <laughs> tak, ale ten czas gry... No okej, okay, jest jedna, jedna fajna rzecz, że to te, te jest też podzielone na rozdziały i są te takie przerywniki w tych rozdziałach nie? Mm -hmm. te scenariusze, że w połowie możesz sobie zastopować grę, porobić zdjęcia i nowa, nowa, nowa, no i właśnie to się zatrzymałem przy tym, fakt, że rzeczywiście są takie miejsca i to jest zazwyczaj w połowie że wszystkie kafelki znikają i pojawia się nowy bo no, klimatycznie jest to tak, że wchodzimy do jakichś lochów i wow, znaleźliśmy wyjście na zewnątrz i możemy odetchnąć z ulgą i super, bo mhm. wtedy możemy się wyleczyć i inne mhm. rzeczy zrobić. Tak. No i też wchodzi od początku trochę, to jest taki jak to się mówi w grach? Odpoczynek? Taki, checkpoint? Nie, nie, nie, nie. Checkpoint? Checkpoint. Tak. Dokładnie. Checkpoint. Przy czym gra nie oferuje nam żaden sposób zapisu gry, więc musimy zrobić sobie zdjęcia, co mamy, w mm. jakiej, jakiej wartości, w jakie przedmioty poszły już do Discardu. Jakoś fajnie to mm, sobie w tym insercie przechować, no bo nie ma wprost powiedziane, że o tu są możecie wrzucić wszystko, co jest odrzucone, tutaj na przykład potwory, które już wygnaliście, już nie wrócą, tu coś tam no? To nie... jest idealna gra na taki stół, który możesz sobie blat nałożyć na ten stół yy, i hmm, potem tak. zjeść obiad tak. i rozłożyć znowu tak. i masz to wszystko tam tak poustawione. Nie? A wystarczałaby tak naprawdę zwykła koperta, gdzie moglibyśmy nawet dwie, czy tam trzy w zależności, tam mnoży ilość graczy. Hmm. Każdy wyłoży, wkłada to, co to, co ma, jakieś tam przedmioty, do innej osobnej koperty wrzuca się te wszystkie rzeczy, już ktoś nie będzie używało, no mhm. i hajda, tak? Okej. Okay. Z minusów ja mam jeszcze um, nieczytane kawelki. Mhm. I to jest spory minus. E, no jest. I to bo... nie jest tylko Twój problem, bo też na forum widziałam, że ludzie się pytają o te same rzeczy, które ja dziś, Znaczy, ja tego nie zauważyłem, no bo dla mnie nawet się nie zastanawiałam, że coś, co może być. Flafem na planszy. Mhm. E, rzeczywiście może się to wydawać, że to jest przeszkoda. Mhm. Na przykład taka, tam są takie stróżki lawy. Tak. Albo mm, no, za gdzie się jest, się jest ściana, gdzie nie, nie ma ściany. Tak, tak. że Gdy... gdzie jest. Czy ten kamień to jest przeszkoda, czy ten kamień to już jeszcze nie jest przeszkoda. Bo tak. niby instrukcja mówi, że są zawaliska, czyli takie kupa śmieci, i to rzeczywiście odnajduje. Od od Mogę to znaleźć takie miejsce na planżę, ale są inne niepodobne ba no, do tego. No, tak. Ja nie wiem wtedy, czy to jest kupa śmieci, czy co to jest, albo <laughs> ma to taki sens, że nie mogę na to wchodzić i to blokuje mi linie, linie strzału, więc no, no, no, no ma, to, ma to duże znaczenie. Tak, tak. Więc e, albo, albo podchodzimy wtedy do gry klimatycznej i mówimy, skoro to jest kupa śmieci, no to nie, w, w kupa śmieci możemy się w niej schować i możemy na nie wchodzić, albo do skupa kupa śmieci, tych tak. nie. możemy. W, albo nie możemy wchodzić, więc no tam e, można podchodzić do gry ze względu też na to, że jest na tyle losowości, więc możemy podejść. Uznajmy, że to jest jest to i to. Mhm. Nie widzę w tym problemu, żeby tak coś działało, no bo to nie jest matematyczna gra policzalna, jak coś zrobimy to gra się mhm. zepsuje. Jeszcze z tego, co jest nieczytelne, to e, mieliśmy sporo problemów z k 10. Mm. Tak. I mhm. ona jest bardzo ładna, ma te ornamenty i w tak. ogóle, ale potrafi być mocno nieczytelna. Tak, no bo tam sama ta liczba jest mała i ona, ona jest chyba do środka ta liczba, a nie Tak, coś, ale niekoniecznie wiesz, czy jest do środka, czy na zewnątrz, no. i z szóstką i dziewiątką jest po prostu taki problem, że. Znaczy, ja nawet między piątką a dwójką mam problem. Tak, dwo, dwój... tak między piątką a dwójką z, też tak... jest problem. Ale no. no, to takie, takie już trochę czepiactwo, mm -hmm. można by to nazwać. Mm -hmm. Ale no fajno tak, trzeba to, żeby o tym mm -hmm. powiedzieć. Eee, to masz coś jeszcze? Tak, powiem? mam. To, to... Jeszcze, że potwory są głupie. E, tak, znaczy to jest. To, jest, to mechan jest mechanika gry, ja rozumiem. Możesz powiedzieć, że potwory są mądre i to wtedy zobaczysz sobie, że fajnie, no może nie goduje na no głupie. Mm, nie, ja wiem, że to zostało to w tak sposób, te potwory, okay, używaj brzydkiego słowa, znerfione, czyli os osłabione, tak? Mhm. W ten sposób, żeby nie były zbyt mocne, bo mhm. potwory potrafią być bardzo mocne i to, że one się pojawiają i od razu atakują, to jest bardzo mocne. Więc w jakiś sposób to, że one są głupie i idą najkrótszą drogą i sobie się same hmm. potrafią blokować tak. i, e, i potrafią wpadać na jakieś tam przeszkody czy coś takiego, to, e, to rozumiem, że trzeba po prostu mechanicznie o tym pamiętać i tak się ustawiać, mm -hmm. żeby, żeby, wykorzystywać to to, żeby, żeby wykorzystywać tą mechanikę. No, Już tak powiem, jak to wygląda, to wygląda to tak, że jeżeli potwór ma do ciebie trzy odległości, żeby stać, stanąć obok ciebie, mhm. ale ma tylko dwa ruchu, a obecnie stoi, jak jest tylko dwa od ciebie odległy, to stanie będzie stał w tym miejscu, bo nie może się do ciebie zbliżyć. Tak. Dopiero w kolejnej rundzie, będzie miał trzy ruchu, będzie mógł stanąć mhm. obok ciebie, to tam pójdzie. Nie pomyśli, ten potwór nie pomyśli sobie. Hm -h -h -h -h -h. Teraz pójdę tędy, będę miał do niego przyszły turze bliżej. Mhm. Nie, bo on o tym nie wie. Ja wiem, tylko to mi bardzo e, psuje imersję. No i to jest trochę prawda, ale mhm trochę przyspiesza też mechanicznie, bo tak byś musiał, szukać. tak wiesz, zawsze idzie najkrótszy, ja a tak byś szukał, a bo może on pójdzie tędy, liczymy, mm -hmm. nie, tędy ma bliżej, będzie szedł tędy. Tak. No przypomina ruch potworu przypomina trochę zombie. Tak, no, jakby no. był takimi bezmyślnymi. A wiesz, aktulu, na przykład, no to nie jest głupi potwór. to, to bardzo Ale mam... Cthulhu to ty tam na oczy nie zobaczysz. No, tam nie ma Jest, no. Ale jest ten mniejszy aktulu, ten taki e potwór z gwiazd, tak? Czy ktoś no ale czy on to jest taki głupi? No nie wiem on będzie taki głupi, bo ma 5 więc on cię tak ja wiem No ale no dobra. przez to, co mają mniej staminę, czyli mniej tej wytrzymałości, no i poruszanie się więc problem. Ale drzewo, które cię y, bije trzema czarnymi kłaśmi nie jest głupie bo cię z każdego miejsca do siebie. No tak, ale ona się nie rusza, nie? No tak, tak że to... ale jak nie głupi jest ten potwór, taki chyba pełzacz, który się teleportuje no, i niszczy. Nie, nie jest głupi. i niszczy ci skrzynki i wszystkie przedmioty. No. A to boli mocno. Bo są... no. No. no ale no właśnie to jest pytanie, czy wszystkie potwory są mądre? No. Zapraszam będę do sekcji komentarzy masz jeszcze jakiś minus? tak mam uważam, że skalowalność to jest słaba bo jak na dwójkę gra się dobrze tak myślę, że gra we 3-4 osoby nie będzie wnosiła nic poza dłu dłuższym czasem gry wiesz co, podobno, to się... podobno im więcej graczy tym jest łatwiej, e, tak przeczytałem my nie graliśmy więcej niż dwie osoby mm więc to też trzeba o tym, o, o tym powiedzieć, ale może, tam... Tak, może być łatwiej, ale czy to coś wnosi nowego mechanicznie? Mm -hmm. Tak jak na przykład w niektórych grach, że więcej synergii jest, albo więcej mm -hmm. taktycznego myślenia, bo nie wiem, na przykład to, to użyję tej karty, tu cię wzmocnię, to coś zrobię, nie, nie ma czegoś takiego. Mm -hmm. Więc y chodziło mi o to, mm -hmm. że, Wiesz że... co, może, się... może być więcej y taktycznego myślenia, bo jednak tutaj masz dwie postacie tylko, które mają jakieś tam ograniczone zasób umiejętności... A jak dochodzi trzecia albo czwarta, to one mogą tam zacząć jeszcze inaczej współpracować. Ale jest mało synergii między graczami. No. Ogólnie jak tak. mało Co? kart pozwala na... No dorobienie... Nie wiem, czy powinniśmy powiedzieć o tym minusie, skoro nie graliśmy w ogóle w y, 3-4 osoby. Nie? No nie, ale no nie chciałbym zagrać w 3-4 osoby, w to wiedząc ile trwa gra dwie osoby. Mhm. A grając w 3-4 będzie trwało dwa razy dłużej. Niekoniecznie wydaje nie. mi się, bo przejście z y, kolejnego y, rozdziału do następnego to nadal jest wykonanie określonych czynności. Mhm, w ten, na ten sposób nie, no to patrzysz. No więc, tak, no przecież scenariusz nie... Tak, yy, ale będzie się pojawiać więcej potworów i częściej będą te zdarzenia prawdopodobnie. Tak, ale... Yy, tak, to prawda. Yy, ale podobno w im więcej graczy... No jest tym, łatwiej. Tym jest łatwiej, tak. Yy, tak przynajmniej twierdzą yy, ludzie z forum mi jest ciężko się do tego Dobra, omieści. nie, nie mówię na temat no, czegoś, czego nie znam, więc to do tak, widzenia. Tutaj. Dobrze, brak tej pomocy gracza. Uważam, mm -hmm. że to jest duży, duży problem, ale jeżeli tutaj będzie w tej wersji to też nie mhm. jest to problemem, no bo ja mam tak. tą y, drugą... Alu, albo warto mieć takiego Pawła, który na ładnym tak. y, y, y, laminacie Zalamin wydrukuje tak zal... jak oryginalne. No lepiej. Ja to podniosłem i tak, kurde, ale ładny, ładna jakość, nie? dodają coś takiego. Nie, to Paweł zrobił. Aha. <laughs> I brakuje mi takiej dodatkowej instrukcji w postaci apendiksa do trudnych kart, czy do mhm. trudnych potworów. Y, które wyjaśnia na przykład, że ten poczór robi działa taki i tak i tak, albo że ten przedmiot działa taki i tak i tak, albo czy jeżeli mam zniszczyć przedmiot, to czy y, obecny atak też neguje, mhm. więc tak, no, takie małe rzeczy, które dużo zmieniają, mhm. tak, no, bo to jest albo zabić, albo nie zabić, mhm. y, więc tu, no, ale to się często pojawia przy różnego rodzaju kartach, myślę, że fakt tutaj dużo wnosi, ale... Ale jest czy ja, czy ja chcę przeglądać stronę internetową grając w grę z klimatem? No niekoniecznie. <grym> okay. niekoniecznie. Ja mam jeszcze to, o czym mówiliśmy w plusach, że gra może się skończyć po 20-30 minutach mhm. przez po prostu pechowy dociąg. Tam ktoś pisał, że miał takie zdarzenie, że pojawiła się Wiedźma, Wiedźma zaczęła tam niszczyć jakieś te przedmioty, zaczęła nawalać ich kilka razy. I chyba wiedźma jest eteryczna i nie można... Tak, jej... i nie może, i, bo jest eteryczna i nie mogli nic zrobić. Jeszcze do tego do, doszła mm, jakaś ta y, wydarzenie, że gracze nie mogli się ruszać <laughs> <laughs> i ogólnie no przez dwie tury praktycznie... jak. ich wiedź No praktycznie przez dwie tury nic nie mogli zrobić. Potwory się pojawiały i w końcu zginęli. Więc... Tyle, nie? Także no. bardzo pechowy dociąg kart, ale może się taki zdarzyć. Ale w, no jeżeli to się dzieje w przeciągu pierwszych 20 minut, to jest super. Ale tak, jeżeli miałby tak. się leczyć troszkę dwie godziny Połowie, po tak, no to, to już jest? niekoniecznie byłoby <laughs> dla mnie tak, fajne. Tak, tak. Ale właśnie to się dzieje albo na początku, bo później nie ma takiej możliwości. No bo, bo jest to się dopiero, już zbyt mocno. No nie? mogę mieć kiepski dociąg przedmiotów, ale wciąż mam dobry przedmiot. Tak. A to nie jest tak, że abaderniem 10 razy przeglądał skrzynkę i tam nic nie ma. No to to już to no, uważam, że fatum. I. Tak. Śmierć no. nas czeka. Jak przeglądasz skrzynkę, to chyba ciągniesz dwa przedmioty. Tak, tak, no tak i wybiegasz tak, jeden, tak, który tak. zabierasz. Więc... No. Dobra. Podsumowanie. Czy ta gra jest dobra? Jest dobra. Jest, jest dobra. Ta... Całkiem tak. niezła. Tak. Tak. Jest, uważam, że to jest jedna z lepszych gier z klimatem, gdzie można taktycznie pomyśleć nad tym, co się robi, a nie tylko tam sobie rzucić kością i wyjdzie, nie wyjdzie. Mhm i albo nie wyjdzie. Znaczy tak, ja, ja uważam, że jest dobra. Nie, nie uważam, żeby była jakaś wybitna. Hmm. Nie. Ale, ale no, daje sporo dobrej zabawy. Hmm. Rozumiem ludzi, którzy się nią zachwycają, bo Aha. są tacy, którzy naprawdę ją Mm, bardzo, bardzo lubią. Ona ma 8 zero na BGG. Tak, ale ma bardzo mało ocen, bo tak? tak, bo ma chyba tam około 250 ocen. O nie, no to nie ufamy takim ocenom. <śmiech> <śmiech> o, nie, nie, nie, nie, nie. Ale to też ze względu na to, że nie była aż tak mocno dostępna e, w, dotychczas, więc te oceny na pewno będą się pojawiać e, coraz częściej. Mm -hmm. Zresztą mnie dziw, że jest tak naprawdę drugi Kickstarter. Mhm. Właśnie, dla, bo to też warto powiedzieć, ta gra była tylko wydawana przez Kickstartera. Dokładnie. Więc I mamy... nie było wersji retailowej. Tak. I to drugi Kickstarter i on się tak naprawdę dużo nie różni. zmienili trochę grafik, trochę dopracowali zasady, jakie Zn przedmioty. przedmiotów jest, tam się kilka przedmiotów różni. Mhm. I też dodali do pewne rzeczy, które, mhm. które powinni dodać się na samym początku mhm. do, do kart, takie kosmetyczne zmiany głównie. Mhm. Mhm. Znaczy tak, y ona, ja nie jestem chyba entuzjastą dungeon crawlerów mhm. i to jest taki problem, który, który we mnie tkwi. Znaczy ja to, to też tu powiem, że ja, ja nie jest, to nie jest, nie jest mój typ gier, mhm. ale grając 20 raz w, w work and placement, chcę zagrać coś innego. Nie, no wiadomo. I to jest wtedy, ja się wtedy super bawię. Znaczy ja mam taki problem, że niedawno zagraliśmy w Arkham Horror LCG mhm. i, <laughs> i automatycznie jakby porównuję to do tego i tam po prostu odkryłem dungeon crawlery na, na nowo praktycznie, nie, nie wiem czy można powiedzieć o Arkham Horror, czy to jest dungeon crawler, bo. Chyba tak. Chyba tak. No masz lokalizację, przemierzasz, nie? No nie, to jest LCG. No to jest no dobrze, LCG, to jest ale... sposób wydawania takiego, tak, no tak. nie? Ale... Tak, Jakby ale... To jest ba... Mechanicznie Mechanicznie chodzisz... Jak 10 tysięcy dodatków, to też było. Tak, chodzisz, są potwory, są, są potwory, po prostu tam nie masz kafelków, tylko masz karty, które kładziesz... Które są i, lokacjami. Które no, są lokacjami no, są i masz połączone. karty, które są postaciami i, albo potworami, więc no trochę... No, można powiedzieć, że to jest... E, to jest Dungeon Crawler i to mi po prostu zmieniło całą perspektywę patrzenia na ten typ gier. Więc, więc tutaj, no, automatycznie, patrzę, patrząc z tej perspektywy, to czy machina tak? Arkana nie zrobiła na mnie wrażenia. Nie no wiem, ale czy, e, czy horror Arkan jest pięć razy lepszy? Nie wiem, czy jest 5 razy lepszy. No tak, jeśli chodzi no. o. Tak, to pod tym względem faktycznie. Nie? Jest, okay. inny. jest inny. Jest tak, inny, no, jest, no, mm. tak. No tak zakręgliło tylko. Więc. Dwa tak. pierwsze cykle chyba. No, dwie podstawki. Dobra, a powiedzcie mi, czy, to, czy ona robi coś odkrywczego, ta gra? Czy robi coś, pokazuje, nie wiem, ten, ten typ gier na nowo w jakiś sposób? Ja nie znam dobrze tego no. typu gier. Nie, no ja nie, nie, nie mam porównania takiego, żeby... Znaczy, nie, ale macie porównanie na przykład z Cthulhu, Dead My Die, No tak, tak no to tutaj e... mam zupełnie inny poziom rozkminy. Y -hmm. I to mi się tutaj podoba. Tak. Ale czy to jest odkrypcja? No nie, no w wielu innych grach widziałem, że karta mogę y -hmm. użyć, nie mam broni i używam ją inaczej. By... Tak. E, graliście w Descenta? Nie e... Karol grał, ale Karol nie ten. Okay. To Gryf... mi bardziej przypomina gry komputerowe taktyczne. właśnie Takie dungeon crawlery, które były turowe, turowe gdzie miałeś właśnie punkty akcji, takie ala la XCOM, a la, a la Alliance. Właśnie, że masz mapę, przesuwasz postacie, wykorzystasz mhm. punkty taktycznie, ustawiasz się, żeby... Te, te, ten... e, gorki 17. Gorki 17 klimatycznie tutaj też pasuje. No. To jest ciekawe, co powiedzieć, bo właśnie dużo ludzi ten X.com też przywoływało. Ciekawe, że kiedy szukałem, kiedy szukałem y, materiałów jeszcze y, do tej gry? Y, tak, no tak, jest dużo kombinowania. To jest, to jest na pewno coś, co wyróżnia na tle innych, jakichś tam na crawlerów. Widać, że y, gdzieś to, to nie jest tak, że chcieli zrobić grę z figurkami, która będzie po prostu kolejnym Dungeon Crawlerem. A mogliby od... zrobić grę z figurkami za 1000 zł. no, no. bo to, dałoby się to zrobić. Mogliby nie? zrobić, tutaj, tutaj mieli pomysł jakiś na to, żeby to w jakiś sposób zrobić. No i przede wszystkim bronić się klimatem. Mhm. To tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę klimat jest obłędny. No. Mhm, bo tak, tak tego nie powiedzieliśmy, ale gdzieś to można było się tego domyśleć. Jaki jest zły event, który mówi nam, że Y, zmniejsza nam pole widzenia, to, to co się dzieje w tym momencie, rzeczywiście mówi, no kurczę, no nam się pole widzenia, jakiś gaz tam się jakieś, no, oczy nam szczypią, że, tak. bo tam jest cały ten opis, dlaczego tak się stało, a nie tam, że y, na górze różne dole fiolki, y, cofnij znacznie dwie cofnij znacznie dwa, <śmiech> dwa, dwa, dwa, bąki. Bąki, <śmiech> dwa bąki, nie? Więc to to, to, to, co się tam dzieje, ewidentnie ma sens <śmiech> potem tak. w mechanice. Tak, okej. Okay. Ode mnie, mm, ode mnie będzie e, dwójeczka mm. No, Zagram, ale. Nie za często, no bo my jesteśmy no... eurograczami. To trzeba sobie powiedzieć, tak. jesteśmy eurograczami. Tak. Więc takimi, no. Tak, chociaż. Krzykłość, kurwa. Chociaż ja. Nie na, na no wiem. Nie, na, na <laughs> początku moja przygoda to były Amerytrasze, nie? Ale tutaj teraz faktycznie. Bardziej, bardziej euro. A to tak się stało, że potem nie miał kim grać. Tak. <laughs> no, e, także u mnie dwójeczka. Ja dwa i pół, dałbym trzy, bo chciałem kupić samą grę, ale powiedziałem o niej Markowi i Marko Marek. Zasiałeś. Jest to standardowo. Paweł. <laughs> standardowo Paweł zasiał ziarno, Marek musi to zebrać. No. Tak. A Marek? A ja? No. By, by też trochę his, his, his, znaczy historycznie już powiedziałem, że szukałem gry jakby odskocznie od tych euro mhm. ale no jakby dusza jest duszą, tak? No chciałem mieć trochę euro w tym drugim <głos> <tym, tym głos> <tym głos> kolorze kolo i jest, jest tutaj <głos> sporo tego kombinowania, podoba mi się to zagram, zagram cały, cały dodatek i gra wędruje dalej, bo no nie mam zamiaru bo... trzeba by... zrobić miejsce na półce a tak, nie będziesz tego tak. rozgrywać tak, e kilka razy, ale no. nie żałuję zakupu jest, e spełniła moje oczekiwania w 100% o tak to po. czyli 3? czyli trzy. Trzy. No tak, no mam. Tak. Czyli dwa, dwa i pół, trzy. wypróbujemy, jak kagol będzie miał, miał polską po wersję. wersję i porównamy, jak to jest właściwie. A no to będzie fajne doświadczenie. Tak, tak. Fajne doświadczenie, zobaczymy, tak. jak to działa po polsku. Zobaczymy, jak Galakta tłumaczy. tłumaczy. Tak, zobaczymy to Galakty tłumaczenie i... Okay. I wtedy spróbujemy... Nie, spróbuj... I w... Nie się wtedy spróbujemy no, więcej jest... osób zagrać. No, Znacie, be, zna, będziecie znali tutaj scenariusze, i mówi, tam nie idź, tam nie idź, bo tam jest to. No, nie, to, to, to, to, to nie to tak miała, nie, to nie jest. Nie, to nie, to tutaj nie, to tutaj jest, nie ma takiej rzeczy. Nawet bo to było lepiej, wiesz? To tak nie działa. Dobra, i tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj godzina i 10 minut, także trochę, trochę ja dłużej. Na no. No się nie widzieliśmy, więc no. pogadać w <laughs> <laughs>